O godzinie czternastej telefon z Wilna od pułkownika dyplomowanego Władysława Krogulskiego, szefa sztabu DOK-3, że wojska sowieckie dzisiaj zwolniły tempo swego marszu i oddziały nasze wycofują się bez walk, Korpus Ochrony Pogranicza. Jutro, może pojutrze, możliwe jest wkroczenie wojsk sowieckich do Wilna. Pułkownik Dulksnes, z którym rozmawiałem telefonicznie, zainteresował się bardzo, jak daleko są od Wilna wojska sowieckie. Łącząc jego zainteresowanie ze zwolnionym marszem wojsk sowieckich, nasunęło mi się podejrzenie, czy nie są ukartowane plany co do Wilna i czy aby nie czyhają na to Litwini. Powiedziałem o tym ministrowi Harwatowi, który natychmiast mówił o tym z wojewodą maruszewskim. Chodzi o to, abyśmy nie pozostawili Wilna jako ziemi niczyjej, którą mógłby zająć każdy, kto tylko zechce. Zajęcie Wilna przez Litwinów w momencie, kiedy byłyby tam polskie władze i polskie wojsko, mogłoby skomplikować sytuację Litwy wobec Francji i Anglii. Wojewoda Maruszewski, który właśnie powrócił do Wilna, zrozumiał sytuację i przyrzekł panu Harwatowi pozostać do ostatka na swoim stanowisku w Wilnie. Ciekawe, że w Wilnie... Wydany został rozkaz, podobno przysłany przez marszałka śmigłego, niestawiania oporu wojskom sowieckim, gdyż z Rosją Sowiecką stanu wojny nie ma. Oddziały polskie z Wilna mają wycofać się na Litwę bez żadnych walk i tam złożyć broń. Front Polski przeciw niemiecki trzyma się jeszcze na linii Grodno-Białystok, Brześć Nad Bugiem, Włodawa, Lwów, Warszawa jest oblężona przez Niemców i broni się. 19 września, godzina pierwsza w nocy. Mam nieoczekiwany dyżur w biurze poselstwa, uchwalony poza mną przez urzędników poselstwa. Minister Harwat udał, że nic o tym nie wie. 17 dnia wojny prezydent RP, rząd polski i naczelny wódz ze swoim sztabem opuścili terytorium Polski, udając się do Rumunii. W Polsce pozostały nasze dumne, bohaterskie, piękne pułki, aby z rozpaczą w duszy szukać śmierci w walce z naszym wrogiem. Ciężką krzywdę wyrządził im pułkownik Smoleński czy generał Stachiewicz, rozkazując pozostać w kownie w odpowiedzi na mój list z 2 września 1939 roku. Czyż nie lepiej byłoby zginąć w walce, aniżeli iść teraz na tułaczkę i szukać schronienia na cudzej ziemi? Szczęśliwi są ci moi szwożerzerowie rokitniańscy, którzy po bohatersku, zyskując uznanie wroga, zginęli w bojach na Pomorzu w Puszczytu Holskiej. Wydaje mi się, że to, co przeżywamy obecnie, jest potwornym, koszmarnym snem. Nasza wyśniona przez wiele pokoleń, wolna, niepodległa Polska, duma i ukochanie całego narodu, jest zbroczona krwią, zrujnowana i znowu, jak przed wiekiem, deptana brutalnie pruskimi i moskiewskimi butami. Czy coś załamało się w Polsce? Czy też tak byliśmy słabi? Telefonowałem dzisiaj o godzinie 22 do Wilna. W dowództwie obszaru warownego i w ekspozyturze oddziału drugiego i w województwie już nikogo nie było. Urzędnik województwa, pan Tarasiewicz, powiedział mi, że wszyscy wyjechali do Litwy, a w Wilnie słychać strzały karabinowe i artylerii ostrzeliwującej miasto, pociski artyleryjskie padają blisko od gmachu województwa. Pan Tarasiewicz mówił to wyjątkowo spokojnie, głosem w pełni opanowanym, nie znać w nim było żadnego zdenerwowania. Podobnie zachowywały się telefonistki łączące nas z centralą w Wilnie, a więc bolszewicy są pod Wilnem. W serce marszałka znajdzie się pod ich władzą Boże, co za straszne przeżycia. Litwini jednak Wilna nie zajęli, zachowali się dotychczas względem Polski prawdziwie po rycersku. Być może będą zmuszeni przyjąć Wilno z rąk bolszewickich, albo poczekają z tym do czasu zawarcia pokoju. Dzisiejszy... Lietuvos Aydas umieszcza artykuł, w którym mówi, że chociaż Polska, napadnięta przez dwóch potężnych sąsiadów, została pobita, to nie oznacza to jeszcze końca wojny. Na zachodzie wojna dopiero się rozpoczęła i do jej końca daleko. Inne gazety litewskie piszą o planach niemiecko-rosyjskich podziału Polski. Ma pozostać kongresówka z Krakowem i Warszawą, reszta dla Niemiec i dla Rosji. Wszystkie pisma litewskie... Silnie podkreślają, że Litwa ma otrzymać granice na mocy umowy z Rosją Sowiecką z lipca roku 1920. Oznacza to, że Wilno ma być oddane Litwie. Ogólny ton prasy światowej, w tym i litewskiej, względem Polski, jest współczujący, lecz zarazem lekceważący. Przebija wyraźnie myśl, cóż to za państwo, które po 18 dniach wojny leży kompletnie w gruzach? Tylko bardzo nieliczni autorzy, głównie Szwajcarzy, tłumaczą to warunkami nowej wojny nieznanej dotychczas i przestrzegają przed przedwczesnymi wnioskami. Depeszowałem dzisiaj do generała Norwida Neugebauera, szefa polskiej misji wojskowej w Londynie, z zapytaniem, czy mam mu tu nadal pozostać na stanowisku, czy też mogę wyjechać do Francji do formującej się Armii Polskiej. Sądzę, że dalsze... Pozostawanie na Litwie miałoby sens, gdyby Polska nadal prowadziła wojnę na swoich ziemiach, a ponieważ tak nie jest, to sprawy wojskowe i polityczne z powodzeniem poprowadzą atasze wojskowi Francji i Anglii dla koalicji. W Kownie, w sensie politycznym, polskie atasze wojskowe nie ma co robić. Ale są sprawy inne i niezmiernie ważne. Niezbędna jest dokładna obserwacja okupacji w Polsce, znajomość dyslokacji wojsk, nastrojów w szczególności i utrzymanie ich w tym samym nastawieniu, jak dotychczas. Potrzebna jest ponadto opieka nad internowanymi żołnierzami, by o wywiezieniu ich masowo z Litwy do Francji trudno pomyśleć. Prasa litewska donosi, że rząd polski uda się z Rumunii do Francji. Fundusz złota i dewiz zagranicznych z Polski został w całości wywieziony. Jest tego 400 milionów złotych w złocie. Podobno transport złota wywieźli z Polski do Rumunii i dalej do Francji pułkownik Adam Koc i pułkownik Ignacy Matuszewski. Niemcy wpadli w furię na wieść, że złoto polskie uciekło im przed nosa. Godzina ósma. Noc w poselstwie RP minęła względnie spokojnie. Radio litewskie o godzinie szóstej rano nadało wiadomość, że wojska sowieckie wczoraj wieczorem zajęły Wilno, i że w mieście powstała szalona panika. Oddziały polskie wycofały się na terytorium Litwy, gdzie zostały rozbrojone i internowane. Po zajęciu Wilna przez Rosję sowiecką sytuacja w Litwie wyjaśniła się. Możemy na razie pozostać. Zobaczymy, co Litwini zamierzają w sprawie Wilna uczynić. Wzmianka w Lituvos aidas o układzie z Rosją sowiecką w sprawie Wilna z lipca 1920 daje wiele do myślenia. Zadaniem moim w najbliższych dniach jest zajęcie się internowanymi żołnierzami. Muszę po otrzymaniu wytycznych od rządu polskiego w Paryżu jakoś zorganizować akcję ewakuacji ich do Francji. Chociażby tylko małej cząsteczki, bowiem wyjazdy masowe absolutnie odpadają. Jeżeli to się nie uda, trzeba zorganizować ich pobyt tutaj, zapewnić dostateczne pomieszczenie, wyżywienie, dyscyplinę wewnętrzną, podtrzymać hart ducha, wiarę, że Polska wciąż istnieje, pomimo okupacji, dać pracę wszystkim, wykłady, odczyty, prasę, książki i temu podobne. Społeczeństwo polskie w Litwie musi zająć się losem internowanych żołnierzy polskich i cywilnymi uchodźcami, których napływa coraz więcej godzina 12.45. Dzwoni pułkownik Dulksnys i daje mi znać o przekroczeniu granicy litewskiej przez polskie oddziały i o przybyciu do Kowna samochodami grupy oficerów polskich, 70 oficerów, grupy Policji Państwowej, grupy władz administracyjnych oraz 50-60 szeregowych. Pojechałem z pułkownikiem litewskiego oddziału drugiego, Pranckonisem, do Pietraszun, pod samym Kownem i widziałem się z naszymi oficerami. Najstarszy z nich jest pułkownikiem, nazywa się Schmidt. Ze znajomych są podpułkownik dyplomowany Piotr Kończyc, major dyplomowany Józef Biernacki i kilku innych, których nazwisk nie pamiętam. Wygląd ich marny, ale nerwy mają w porządku, trzymają się dzielnie. Opowiadają potworne rzeczy o wojnie naszej z Niemcami. Jeżeli to jest prawda, a nie rzeczy mówione pod wpływem depresji, to są sprawy przykre i przynoszące wstyd naszemu wyższemu dowództwu, a zwłaszcza administracji i aparatowi państwowemu. Jest między nimi paru rannych. O wkroczeniu do Wilna wojsk sowieckich nie mówią nic ani jednego słowa. Nie chciałem ich pytać w obecności pułkownika Konisa. Władze litewskie odniosły się bardzo przychylnie do naszych internowanych żołnierzy. Oficerowie będą umieszczeni w Kołatowie, letnisku nad Niemnem. Jako komendant garnizonu polskiego w Kownie i jako przedstawiciel na Czarnego Wodza wydałem pewne instrukcje pułkownikowi Schmidtowi, prosząc go zarazem o zachowanie dyscypliny wewnętrznej i zewnętrznej, powagi i porządku, godności własnej. Nastrój żołnierzy rezerwistów polskich jest wyraźnie zły, już spoglądają na nas oficerów zawodowych, zwłaszcza starszych stopniem, zezem okiem wilka. O oddawaniu honorów nie ma mowy. Po tej klęsce, jakąśmy ponieśli, będziemy stanowić podatny grunt dla bolszewizmu. Oficerowie zawodowi myślą już o wyjeździe do Francji. Kończyc i Biernacki opowiadają, że na froncie niemieckim walk właściwie nie było, a wszystko w zupełnej panice uciekało przed lotnictwem i dywizjami pancernymi niemieckimi, które masowo wystąpiły w Polsce. Polskie naczelne dowództwo według nich kilkakrotnie zmieniało miejsce postoju, będąc stale bombardowane. Z ich opowiadań wynika, że w Wilnie pozostało wiele rodzin oficerów, m.in. panie Domp. Piernacka, Dreszerowa, Drucka, Lubecka. Walk żadnych o Wilno z wojskami sowieckimi nie było. Oddziały nasze jeszcze nie przekroczyły granicy litewskiej. Tragedia Polski doszła i do nas, do Kowna. Uciekinierzy. Wystraszeni, złamani, bez żadnych środków do życia, bo z masy złotych polskich nic tutaj niewartych bez cieplejszej odzieży, tylko w letnich ubraniach. Dziś o godzinie 19.30 przyjechała do Kowna wdowa po marszałku Piłsudskim pani Aleksandra Piłsudska z córkami Wandą i Jadwigą oraz wojewoda wileński Maruszewski, panowie Aleksander Prystor, Jaszczold, Jurgielewicz i wielu innych. Marszałkowa Piłsudska i panny Piłsudskie trzymają się dobrze, są spokojne i bardzo mężne. W rozmowie ze mną pani Piłsudska wskazała na nasze błędy w organizacji państwa, dużo niepotrzebnych luksusów, za duża reprezentacja i za mały wysiłek na nowoczesne uzbrojenie i techniczne wyekwipowanie wojska. Powtórzyła przy tym słowo marszałka Piłsudskiego — trudniej będzie utrzymać niepodległość Polski, niż było ją zdobywać. Powiały nowe wiatry w naszym poselstwie, są one z pewnością odgłosem tego, co dzieje się w całej Polsce. Straszna nienawiść do rządów tzw. sanacji, do wszystkich legionistów, piłsudczyków i w konsekwencji do imienia marszałka Józefa Piłsudskiego. Są to skutki poniesionej klęski i upadku państwa polskiego. Również Harwat poddał się poniekąd tym prądom, które wśród personelu poselstwa są dość silne. Pani Aleksandra Piłsudska zajechała rzecz prosta i zgoła naturalna do jego prywatnego mieszkania jako do posła Rzeczypospolitej Polskiej. Byliśmy z żoną obecni przy tym. Minister Harwat, będąc trochę zambarasowany, powiedział mi, że dla pani Piłsudskiej i dla jej córek wynajął pokoje w hotelu Wersal, bo nie ma dość miejsca w swoim domu. Zaprotestowałem przeciwko temu. Jak najostrzej, stawiając mu alternatywę. Albo pani Piłsudska i jej córki będą mieszkały u niego, albo my zapraszamy je do siebie. W rezultacie pani Piłsudska i córki zostały u ministra Harwata. 21 września Napływa masa uchodźców z Polski. Bez pieniędzy, bez żadnych środków i wszystko to idzie do poselstwa o pomoc. Coraz więcej oficerów i szeregowych w obozach internowanych. Nastrój naszych ludzi jest wręcz fatalny. Rozlegają się ze wszystkich stron straszliwe złożeczenia, przekleństwa i groźne pogróżki względem rządu polskiego, obozu legionowego i obozu rządowego, OZN, za poniesioną klęskę i za zgubienie, jak wszyscy oni mówią, Polski. Litwini pertraktują z Rosją sowiecką i z Niemcami o Wilno i o granice według umowy sowiecko-litewskiej z lipca 1920 roku. Wczorajsza prasa litewska pełna była tego rodzaju wiadomości i, jak mi się wydaje, przygotowuje społeczeństwo do tej ewentualności. Stosunek władz litewskich do poselstwa polskiego staje się coraz chłodniejszy i pełen rezerwy. O nastrojach w obozach internowanych oficerów i szeregowych na Litwie opowiadają Polacy miejscowi niebywałe historie. Pewnie, że nasi żołnierze są w bardzo złej formie, przede wszystkim moralnej, upadł duch i nastąpiło kompletne załamanie, lecz temu nie należy zbytnio się dziwić, z biegiem czasu to się zmieni. Władze litewskie na ogół nie skarżą się na zachowanie naszych żołnierzy, przeciwnie komunikat oficjalny Elty podnosi bardzo wysoko dyscyplinę i pełną godności postawę polskich żołnierzy. Są niestety między nimi niesforne typy, które usiłują wymknąć się od reszty internowanych i na boku robią jeszcze gotówkę. Ogół żołnierzy polskich rozumie dobrze, że tylko z biegiem czasu można będzie zorganizować wyjazd z Litwy do Francji i to niestety... Tylko dla niewielkiej grupy, prawie że dla jednostek. Litwa bowiem jest krajem prawie całkowicie odciętym od zachodu. Jedyna droga do Francji prowadzi przez Bałtyk i Szwecję. Dziś wieczorem wyjechała z Kowna pani Aleksandra Piłsudska z córkami Wandą i Jadwigą do Tallina i dalej przez Helsinki-Sztokholm-Paryż do Londynu. Byliśmy z żoną na dworcu kolejowym... Było nam niesłychanie ciężko widzieć żony marszałka Polski i twórcy jej niepodległości na wygnaniu i żegnać ją na dworcówkownie, kiedy cała Polska jest pod władzą okupantów. Marszałkowa Piłsudska trzymała się nadzwyczaj dzielnie, panny Piłsudskie również, ale im się na pewno serca krajały z bólu, kiedy żegnały bliską im po ojcu ziemię litewską. 22 września Zastanawiam się nad dalszymi losami internowanych na Litwie. Jeszcze nie mam ich ogólnej liczby, zdaje się, że przekroczy ona liczbę kilkunastu tysięcy. Dzisiaj poruszyłem tę sprawę z porucznikiem Pichonem, zastępcą atasza wojskowego Francji, który sam zaproponował mi wycofanie ich małymi partiami do Francji. Jest to bardzo wskazane, szczególnie jeśli chodzi o oficerów i podoficerów zawodowych i to młodych i dobrych, tylko jak to zrobić? Droga bardzo długa, najeżona trudnościami wizowymi i trzeba przejść legalnie szereg granic – Łotwa, Estonia, ewentualnie Finlandia, Szwecja i Norwegia. O masowych wyjazdach nie ma mowy, ale pojedynczo i małymi grupami trzeba spróbować. Koszt na jednego żołnierza wyniesie 50 dolarów. Licząc po dwie grupy, w jednym tygodniu może zdążę stąd wyciągnąć do 200 żołnierzy. Potrzebne mi jest 30 tysięcy dolarów. Będę depeszować do generała Norwida w Londynie. Robotę tę prowadzić muszą komórki zakonspirowane z miejscowej Polonii, kontakty z internowanymi, głównie harcerze polscy. Trzeba zorganizować punkty oczekiwania w kilkunastu dworach polskich na Litwie. Tam wysłani z kowna żołnierze będą przyjeżdżali z obozów internowanych na krótki odpoczynek, z którego już nie powrócą. Oczywiście bez wiedzy i przynajmniej cichej zgody władz wojskowych i policyjnych litewskich nic się nie da zrobić. Dzieją się ciekawe wypadki w Małopolsce Wschodniej. Sowieckie wojska nie dopuściły Niemców do granicy Rumunii i do granicy Węgier na terenie Polski. Mam wrażenie, że Rosja sowiecka zajmie Ruś podkarpacką i Słowację, ale już stąd będzie o krok do Czech i Moraw. Mogą nastąpić jeszcze nieoczekiwane wypadki między Niemcami a Rosją Sowiecką. Pisma europejskie i litewskie podawały wczoraj wiadomość o wyścigu pomiędzy wojskami niemieckimi a sowieckimi w dojściu do granicy Węgier w Polsce. Ton prasy angielskiej i francuskiej jest niezmiernie twardy i ostry. Wojna z Niemcami do zwycięskiego końca. Kongres Stanów Zjednoczonych uchwalił prawo uchylenia neutralności Stanów. Oznacza to, że Ameryka przystąpi do wojny przeciwko Niemcom, a Polska może uzyskać tam, jak w roku 1919, prawo formowania dużej armii, nowocześnie uzbrojonej i wyekwipowanej. Spośród czterech milionów Polaków amerykańskich można by wystawić pierwszorzędną, co najmniej 100 tysięczną armię, to znaczy 3-4 dywizje z tyłami i oddziałami zapasowymi. Tylko skąd wziąć kadry dla tej armii? Dzisiaj rano komunikat Warszawy donosi że stolica dalej się broni udało się nawet odrzucić gdzie niegdzie artylerię niemiecką gdyż dokuczała miastu. Pomiędzy godziną 11 a 15 byłem w polskim obozie internowanych żołnierzy w Kołatowie towarzyszył mi podpułkownik Prancskonis z litewskiego oddziału drugiego mówiący doskonałą polszczyzną komendant obozu pułkownik Braziulewicius też mówi po polsku, ale z wyraźnym akcentem wileńskim. Najstarszym stopniem i dawną funkcją oficerem polskim jest pułkownik Oziewicz, dowódca 29. Dywizji Piechoty. Co on tu robi? Przecież jego dywizja była na początku wojny w armii odwodowej generała Dęba Biernackiego, zdaje się, pod Piotrkowem. Komendanci litewscy i polski urzędują wspólnie w jednym pokoju, w najlepszej harmonii i zgodzie. Rozmawiają jednak po rosyjsku. Zdołałem podać pułkownikowi Oziewiczowi wiadomości o projektowanym wyjeździe do Francji, do tworzącej się tam armii polskiej i prosiłem go, aby mi przysłał imienne spisy wszystkich żołnierzy w tym obozie. W obozie w Kołatowie jest nieco polskiego bałaganu i znanej litewskiej powolności, lecz całość życia zaczyna się powoli układać. Najgorsze jest to, że Kołatowo... Jest to letnisko, nie ma tam w domach pieców do ogrzewania, a nadchodzi zima. Poruszyłem tę sprawę z pułkownikiem Braziulewicziusem, oświadczył on, że żelazne piecyki będą dostarczone na czas. Oficerowie nasi w willach i domkach po kilku, kilkunastu na ogół wystarczająco wygodnie. Mają swoje kasyny oficerskie z obsługą litewską. Karmią ich stosunkowo nieźle. Spotkałem tam wielu znajomych. Na ogół nastrój oficerów polskich w Kołatowie jest mierny. Wszyscy chcą jechać do Francji, czemu się zupełnie nie dziwię. Ale na razie zajmują się bzdurami, banialukami i narzekaniami na los. 23 września Otrzymałem dziś po raz pierwszy od 30 sierpnia 1939 roku rozkazy względnie instrukcje od kogoś, kto ma jeszcze odwagę zająć się sprawami Wojska Polskiego. Są to instrukcje z Londynu od generała Mieczysława Norwida Neugebauera, szefa misji wojskowej tamże, co do formowania Armii Polskiej we Francji. Instrukcje polecają wysłać polskich oficerów i podoficerów zawodowych do Francji, przede wszystkim żołnierzy lotnictwa i broni pancernej, a w drugiej kolejności młodych żołnierzy, instruktorów piechoty i karabinów maszynowych oraz artylerii. Rozkaz z Londynu grzeszy trochę naiwnością albo nieznajomością geografii Litwy, bo kazano mi wysłać naszych żołnierzy masowymi, zwartymi transportami z Litwy do Francji, a tu, na Litwie, nawet indywidualną wizę wjazdową do Szwecji niełatwo uzyskać. W każdym razie robię, co mogę. Przygotowuję akcję zwalniania z obozów i wyjazdów. Na razie pomyślałem o łączności drogach pieszych, to jest po prostu ucieczkach z obozów i organizacji kwater. Nie posiadam jeszcze spisów imiennych żołnierzy, po ich otrzymaniu spróbuję wypuścić pierwszą partię. Litewskie władze wojskowe i policyjne patrzą przez palce na wyjazdy oficerów z obozu. Kontroli imiennej czy liczebnej właściwie nie ma. Jak się okazało, na Litwie jest około 2,5 tysiąca oficerów i kilka tysięcy potoficerów i szeregowych, to też akcja wymaga dokładnej eliminacji i bardzo długiego czasu ze względu na trudności wizowe i wyjazdowe. Zgodnie z rozkazem generała Norwida. Postanowiłem wysłać do Francji lub do Anglii w pierwszym rzędzie żołnierzy lotników, broni pancernej i marynarzy, resztę dopiero później. Z informacji dochodzących do poselstwa pocztą pantoflową z Londynu i z Paryża wynika, że na razie rząd RP tworzy się i są jakieś targi o stanowisko prezydenta RP i premiera rządu RP oraz naczelnego wodza. Padają różne nazwiska. Te same źródła podają, że na prezydenta RP wyznaczony został przez usuniętego prezydenta Mościckiego generał Wieniawa-Długoszowski. Wszystkiego można było się spodziewać, ale nie mianowania Wieniawy prezydentem RP. Przecież wszystkie konie uśmiałyby się w Polsce. Obecnie w czasie bezkrólewia sprawą formowania armii polskiej we Francji podobno zajmuje się ambasadorowie Łukasiewicz, Paryż i Raczyński z mocą generała Norwida, Londyn. Przykra sprawa wynikła na Łotwie. Rząd łotewski nie uznał poselstwa RP w Rydze za prawnie istniejące, ponieważ państwo polskie przestało istnieć. Poseł nasz, pan Kłopotowski, otrzymał polecenie od ambasadora Raczyńskiego, aby powoli likwidował swoje sprawy i biura i opuścił Rygę. Z rozkazu generała Norwida major dyplomowany Felix Brzeskwiński, dotychczasowy atasze wojskowy w Rydze, odjeżdża na to samo stanowisko przy poselstwie RP w Sztokholmie. W Rydze w poselstwie RP pozostaje pan Szembek, sekretarz poselstwa, nieoficjalnie pod opieką Anglików. Otrzymał on polecenie wysłania naszych żołnierzy do Francji. Jest ich na Łotwie około 3 tysięcy do 5 tysięcy bataliony COP, i cała kadra ośrodka zapasowego piątego pułku lotniczego z Lidy. Władze łotewskie robią rzekomo niesłychane trudności z wyjazdem tych żołnierzy, trzymają ich pod zamknięciem i ścisłą kontrolą w obozach odległych od Rygi. Dziś wojewoda wileński, pułkownik Maruszewski, pospołu z nadkomisarzem policji państwowej, panem Jasińskim, Przynieśli i złożyli u mnie w kasie na przechowanie 2095 rubli carskich w złocie, w monetach 10 i 5 rublowych, dużo kosztowności w złocie i szlachetnych kamieniach z Funduszu Obrony Narodowej i trzy złote polskie w banknotach, które mieli ze sobą. Pokwitowałem pisemnie przyjęcie tego depozytu i natychmiast po ich wyjściu zażądałem komisyjnego przyjęcia tej całej sumy i kosztowności przez urzędników poselstwa RP w Kownie, panów Fuksiewicza i Dziarczykowskiego. Wszystko to poselstwo nasze przesłało do Paryża. Przyjechała do nas pani Olszyna Wilczyńska, której męża, generała i dowódcę OK-3 OK w Grodnie bestialsko rozstrzelali bolszewicy, Tuż przy granicy litewskiej, na jej oczach. Stan jej jest okropny, nieprzytomne oczy patrzą błędnie, nie mówi nic i nie płacze, co jest najgorsze. Przywiozła ją do nas pani Maria Gutowska, ciotka mojej żony. Opowiada straszne rzeczy o swojej Odysei zjasionny pod Sieradzem do posterunku litewskiego pod Olitą. 24 września Sytuacja polityczna Litwy staje się coraz trudniejsza. W miarę wycofywania się Niemiec ze wschodu Europy wzrasta obawa przed Rosją sowiecką, która metodycznie, krok za krokiem, opanowuje wpływami i naciskiem bezpośrednim państwa bałtyckie. Mocarstwa zachodnie są zdecydowane prowadzić walkę aż do wyczerpania Niemiec, a Włochy nadal pozostają w postawie neutralnej. Rosja sowiecka swoim upartym zwyczajem ma zamiar wykorzystać sytuację i wzniecić rewolucję powszechną w całej Europie. A jednak podtrzymuje w całej rozciągłości to, co już mówiłem. Stalin popchnął Hitlera do wojny. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Warszawa broni imienia polskiego. Zresztą zupełna klęska. Polska udawała, że jest państwem o wielkiej potędze militarnej przez swą szumną, hałaśliwą i buńczuczną politykę z nieustannym pobrzękiwaniem szabelką, a to wszystko w kilkanaście dni prysło jak bańka mydlana. Położenie poselstwa w Kownie jest coraz trudniejsze. Zdaje się, że nastanie rychło czas, kiedy przestaniemy tu funkcjonować. Co będzie wtedy z internowanymi żołnierzami? A propos. Od dzisiaj litewskie władze zastosowały w obozach polskich duże obostrzenia, kontrole. Przygotowuje wciąż akcje zwalniania i wyjazdów. Zamierzam udać się prywatnie do generała Rasztikisa i prosić go o patrzenie w dalszym ciągu przez palce na wyjazdy naszych żołnierzy do Francji. Rozmawiałem dzisiaj na ten temat z ministrem Harwatem, ale on nie chce pójść na żadne ryzyko i raczej wolałby, aby nikogo nie wywozić, aby do końca pobytu w Kownie był spokój oczywiście dla niego. Sam oczywiście również chciałbym jak najprędzej znaleźć się z powrotem w szeregach Wojska Polskiego we Francji i przestać być dyplomatą. 25 września. Warszawa 2. nie nadaje na falach radiowych już nie słychać głosu Polski szczekają tylko łamaną polszczyzną niemieckie stacje radiowe. Dziś znowu mój dyżur nocny w biurach poselstwa i tutaj wzrasta pewne rozprężenie. Nadszedł dzisiaj o godzinie 23 szyfr z Londynu, nikt nie zjawił się, aby go odszyfrować, klucz do kasy, gdzie są szyfry, został w ręku pana Fuksiewicza, podczas gdy miał być u mnie jako pełniący dyżur nocny. Podobno Harvard po długiej rozmowie miał zwolnić wszystkich urzędników i pozwolił im pójść spać. Brak poczucia obowiązku i przede wszystkim dyscypliny w poselstwie zaczyna być objawem codziennym. Szyfr z Londynu pozostał nieodszyfrowany.